Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Troszeczkę wyjątkowym, bo po raz pierwszy gości w tym miejscu komiks. A chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o amerykańskim wampirze, czyli pierwszym autorskim dziele Scotta Snydera. Scotta Snydera, który obecnie dorobił się już w uznanej marki, kojarzony jest głównie z pracy przy Batmanie, ale nie tylko. I chciałbym zwrócić uwagę właśnie na, na to, że ten lubiany przez wielu scenarzysta stworzył także bardzo udany, w mojej ocenie, horror, jakim właśnie jest amerykański wampir. Cóż to takiego jest? Amerykański wampir to autorska wizja i autorskie uniwersum Scotta Snydera, który jakby bazując i wychodząc od znanych schematów wampirycznych, czyli chodzenie w świetle dnia, czosnek, osikowe kołki i tak tworzy jakby swoją wizję mitu wampirycznego. Mamy tutaj oczywiście bardzo dużo właśnie takich elementów klasycznych, ale to wszystko jest tak przetworzone, aby stworzyć jakby swoją własną spójną wizję. W pierwszym albumie poznajemy narodziny pierwszego amerykańskiego wampira, jakim jest Skinner Sweet i ta historia jest opowiadana na przemian właśnie jako opowieść o narodzinach Sweeta oraz opowieść o Pearl Jones czy pierwszej amerykańskiej wampirzycy. Tego rodzaju podejście, czyli prezentowanie w danym albumie dwóch historii będzie towarzyszyło nam również w kolejnych, lecz y, można powiedzieć, że troszeczkę w innym kształcie, dlatego że tutaj te dwie historie są, można powiedzieć, równoprawne, y, o równej długości, natomiast w pozostałych albumach jest także jedna główna historia wiodąca oraz jakaś, jakiś tam dodatek w ramach uniwersu. To, co mnie kupiło, jeżeli chodzi o amerykańskiego wampira, to sam pomysł. Pomysł, który jest z jednej strony prosty i nie jest specjalnie można powiedzieć czymś nowatorskim, ale został bardzo, bardzo dobrze i zmyślnie wykonany. Mamy tutaj bowiem do czynienia po pierwsze z wykorzystaniem różnych okresów historycznych, co wypada bardzo fajnie, bo daje, bo daje twórcom możliwości takie jak chociażby Ubisoft w przypadku Assassin's Creed'a, czyli poruszania się w czasie i przestrzeni wykorzystując Różne środowisko do, do różnych pomysłów i tak w pierwszych albumach mamy chociażby Dziki Zachód, Hollywood lat 20. narodziny Mafii w Las Vegas czy, czy w końcu II wojnę światową, ale nie tylko, bo Snyder postanowił, że oprócz jakby tych zmieniających się okoliczności będzie także eksperymentował z gatunkiem. Amerykański wampir to horror i to horror pełną gębą, o czym za chwilę, natomiast w zasadzie każda opowieść jest utrzymana w troszeczkę innym klimacie. Mamy tutaj kino mamy western, mamy kryminał, mamy opowieść wojenną i to wręcz w dwóch odsłonach, taką bardziej przygodową, rodem z Alistera McLeana i chociażby dział na warony, ale także taką opowieść wojenną bardziej na poważnie. I to wszystko czyta się... Bardzo, bardzo dobrze. Ale sam to, same to zmieniające się środowisko nie działałoby tak znakomicie, gdyby nie to, że ten prosty pomysł jest zmyślnie zrealizowany także jeżeli chodzi o konstrukcję świata. Mamy tutaj różne rasy wampirów, różne organizacje współpracujące z różnymi gatunkami wampirów, jest walczające, różnorodne motywy wyciągnięte i z klasycznych opowieści i tak zmodyfikowane, żeby tutaj czymś czytelnika zaskoczyć i zaprezentować coś nowego. I ta historia się również bardzo fajnie rozwija. Tutaj Snyder wprowadza poszczególne elementy w różnych tych właśnie historiach, czy głównych, czy pobocznych, rozbudowując systematycznie to swoje uniwersum. Ale to, to, to, co jest istotne, to tak jak wspomniałem, Snyder nie zapomina ani na moment, że amerykański wampir ma być horrorem. I to jest horror, który powinien zadowolić miłośników wampirów. Dlatego, że wampiry u Snydera to są brutalne bestie. Zapomnijcie o emo-wampirach z rodem ze zmierzchu. Tutaj wampir to bezwzględny morderca i nawet jeżeli gdzieś tam czasem zdarza mu się współpracować z ludźmi, to zawsze ma w tym ukryte interesy. Sprawdza się to znakomicie także dlatego, że strona graficzna tego projektu jest świetna to nie zawsze idzie w parze. Ja chociażby w innym miejscu omawiałem całkiem niedawno komiksy z archiwum Mix, gdzie fabularnie jest super, niestety strona graficzna odstaje. W tym przypadku mamy głównego rysownika, którym jest Rafael Albuquerque, który sprawdza się znakomicie i świetnie udało mu się tutaj oddać taki drapieżny styl tej historii, ale także w, kiedy pojawiają się inni rysownicy w kolejnych tomach, jak chociażby Mateus Santoluko czy Sean Murphy, oni także potrafią nadać pewną różnorodność tym historiom, ale gdzieś tam trzyma się to w spójnym klimacie graficznym. I to easy, jeżeli chodzi o kreskę i jeżeli chodzi o kolorystykę. Ale oczywiście to, co najważniejsze, bo możemy mówić tutaj o gatunkach, o przeskakiwaniu w czasie, o różnych ciekawych historiach, natomiast dla mnie sprawdza się to przede wszystkim też bardzo dobrze, dlatego, że ta historia od pierwszego albumu wciąga nas, jeżeli chodzi o losy tych postaci. Jesteśmy zainteresowani, co się stanie ze Skinnerem Sweetem i z Pearl Jones i jak się skończą te ich przygody i, i ta ich opowieść. Obecnie wydano na polskim rynku trzy tomy. Na dniach będzie wydany czwarty. Jeżeli byście chcieli posłuchać więcej o poszczególnych, o poszczególnych albumach, zapraszam do Radio SK, gdzie Mando bardzo szczegółowo omawia, omawia wszystkie tomy i przede wszystkim zachęcam do sięgnięcia po komiks. Komiksowych horrorów wydaje mi się, że na polskim rynku cały czas nie ma zbyt wiele, a cena amerykańskiego wampira jest obecnie na tyle atrakcyjna, że zdecydowanie warto po niego sięgnąć. Dzięki za dziś, do usłyszenia.